Jest, jest, jest. Jest sobota, 21 lipca 2018 roku. Słuchacie właśnie 195. nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami nowi ojcowie założyciele, nasz prezydent Hubert Mandos-Pandowski, witam Cię, witam Pana, Witam Cię również. Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa, witam słuchaczy. Teraz minister. czas tej debaty. Się premier, tak. Szymon Szymon Cieśliński. Witam serdecznie. Jako, że wczoraj. Witam, witam. W, jako, że wczoraj do polskich kin wszedł film Pierwsza Noc Oczyszczenia a więc prequel i zarazem czwarta część franczyzy The Purge. Postanowiliśmy nadrobić trzeci obraz serii, nadrobić zaległości i obejrzeć ten trzeci tytuł. To jest Noc Oczyszczenia, Czas Wyboru. Tak się nazywa ten film. I może przejdźmy od razu do treści. Ponownie trafiamy tutaj do USA z niedalekiej przyszłości. Obserwujemy przebieg tej tytułowej Nocy Oczyszczenia. To jest 12 godzin, w ciągu których dozwolone jest każde przestępstwo, łącznie z morderstwem. Ten proceder został zatwierdzony i niejako też narzucony, przez rząd USA 20 lat temu i do tej pory rok rocznie odbywa się jednej marcowej nocy został narzucony przez tak zwanych nowych ojców założycieli partię, która przyjęła władzę te 20 lat temu i stał się dość szybko takim swoistym świętem narodowym yy, hmm takim napoły religijnym rytuałem w formie oczywiście zwyczajnej rzezi. Wielu ludzi popiera czystkę, gdyż wierzy w jej tam właśnie religijną, oczyszczającą moc. Do tego śmierć biedoty, która zwyczajnie nie jest w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwa, oznacza oczywiście też poprawę statystyk ekonomicznych. Ogólnie dzięki nocy oczyszczenia obserwujemy spadek bezrobocia, mamy mniejsze wypadki. wypadki mamy mniejsze wydatki państwa na socjał, zamykamy slamsy dzięki temu, wybijają się gangi nawzajem, więc mamy dużo takich Świetna recepta. potencjalnych zysków dla państwa. Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe, ochroniarskie czy organizacje paramilitarne zarabiają fortunę na tej jednej nocy w roku, dlatego też nowi ojcowie założyciele trzymają się u władzy od wielu kadencji i Właśnie w momencie, w którym zaczyna się ten film, ta sytuacja może się zmienić. Zbliżają się wybory. Wybory prezydenckie, a niezależny kandydat to jest senator Charlie który Kobieta, która 18 lat temu w trakcie czystki straciła wszystkich bliskich, zapowiada, że po objęciu władzy zdelegalizuje not czyszczenia. Oczywiście partia rządząca nie może na to pozwolić, anuluje więc w ostatniej chwili immunitet obejmujący urzędników stopnia 10. I w związku z tym w trakcie najbliższej czystki nikt nie będzie mógł się czuć bezpiecznie. Do tego, co istotne, za ochronę senator Rowan odpowiada Leo czy też Leo Burns, a więc bohater drugiego filmu z Franczyzy, to jest Anarchii, a w mieście zjawia się także Dante Bishop, który też jest takim bojownikiem przeciwko nocy oczyszczenia, a jednocześnie mężczyzną, któremu zarzuca się przygotowywanie zamachów na nowych ojców założycieli na partię rządzącą. I teraz kto przetrwa tę noc, czy w państwie, w którym tym, jak gdyby, tymi głównymi narzędziami polityki są przemoc i kłamstwo, da się coś zmienić? No, tego dowiemy się z samego seansu. I teraz powiedz mi, Mando, jak to było z Twoimi oczekiwaniami e, względem tego filmu no i jak oceniasz ten seans? Tak, na marginesie teraz sprawdzam sobie IMDb i Dante Bishop e, grał też w pierwszej i drugiej części. Tylko, że on tu jest nazwany e, Bloody Stranger. Czyli on grał tego bezdomnego z jedynki. No nie mam pojęcia. Ja, nie, ja ja tych filmów nie pamiętam aż tak jak ty, zapewne. Jeśli chcecie posłuchać nasze wrażenia z jedynki i dwójki, no to one są dostępne w Nekropolitanie. Szymas też mówił jeszcze w kombinacie o jedynce. Ja nie wracałem do, tych pod, do tego podcastu, bo trochę go średnio wspominam, tak szczerze. Jakoś tak to był jeden z pierwszych Nekro. Wydaje mi się, że tam za bardzo po łebkach przeszliśmy. Ja też bardzo szybko skróciłem wtedy, pamiętam o jedynce, chciałem od razu do dwójki przejść i nie przypominałem sobie tego podcastu. Natomiast oczekiwania miałem chyba sprecyzowane i chyba dostałem to, czego oczekiwałem. Czyli tak jak pierwsza część była takim home invasion, tak druga już raczej wydaje mi się, że wytyczyła drogę dla tej, marki i myślę, że, że kolejne części będą chyba tym podążać. To znaczy czwarta pewnie nie, bo czwarta, skoro to będzie pierwsza noc oczyszczenia, to pewnie e, raczej będzie jakimś wprowadzeniem, ale właśnie trójka jest, tak mi się wydaje z tego co pamiętam, dwójkę dość do niej podobna. Oczywiście wprowadza ile inne elementy, oczywiście wprowadza wątek polityczny, wchodzi bardziej w to, zaangażowanie bogaczy w to, jak na przykład firmy ubezpieczeniowe zarabiają na noce oczyszczenia, jak podwyższają składki przed nocą oczyszczenia. Właśnie podkreśla ten podział społeczny a do tego jeszcze wchodzi właśnie w politykę i tak jak powiedziałeś, mamy senator, panią senator Charlie Roun i zniesiony ten punkt o immunitecie, który chyba wcześniej nie był w ogóle wspominany. Ja był, przynajmniej był, był, nie przypominam że sobie, żeby był. Immunitet okay. był tak. No dobra. No Wiadomo, w jakim celu został zniesiony ten punkt. Pani senator staje się niebezpieczna. E, zaczyna obejmować. E, zaczyna obejmować przewagę w drodze do wyborów prezydenckich i no, yy, opozycja planuje zamach na panią senator, więc tutaj to jest w centralnym punkcie filmu. Oprócz tego oczywiście widzimy, tak jak w dwójce, jakieś tam elementy poboczne, czyli ten całą rzeź yy, w mieście i, no, i wiesz... Ja dawno nie oglądałem Nocy Oczyszczenia i to, to nigdy nie była dla mnie jakaś seria taka mm, ważna. Obejrzałem sobie te dwie pierwsze części e, kilka lat temu, potem do tego nie wracałem, teraz e, podszedłem i no, przyjemnie mi się to ogląda, czy przyjemnie, kurczę, to złe słowo właśnie, nieprzyjemnie mi się to oglądało. E, chodzi o to, że e, no, b, wzbudziła takie uczucia, jakie powinna wzbudzać i e, pamiętam, że przy drugiej części trochę narzekałem, jak obejrzałem to hurtem, że dla mnie tak za dużo tego wszystkiego było, że skakaliśmy z tematu na temat, tak tutaj już na to nie narzekam. E, oczywiście tutaj chyba aż tak mocno nie skaczemy z tematu na temat, e, bo jednak ten wątek pani senator jest pierwszoplanowym wątkiem. No ale oprócz tego mamy bardzo dużo morderstw i, i, i gdy zaczyna się ta noc, już wystarczy ta, ta, ta syrena w mieście, to ja naprawdę z takim niepokojem oglądam te filmy, nieprzyjemnie się to śledzi, wzbudzają bardzo negatywne odczucia. Mm -hmm. To jest właśnie fascynujące to, o czym mówisz, bo mam tak samo. Z jednej strony to jest film bez większych zaskoczeń, do tego z różnymi usterkami, do których przejdziemy pewnie za chwilę, ale on też w moim przypadku bardzo mocno wpływa na emocje. Właśnie tak jak powiedziałeś, ta syrena, nie, już sam komunikat informujący o rozpoczęciu nocy oczyszczenia, przecież on jest tak absurdalny, nie? Ale właśnie w tej swojej absurdalności, jak ja go słyszę, znaczy teraz słyszałem w trakcie sansu, to dosłownie no, z minuty na minutę zrobiło mi się niedobrze, tak? Dostałem migreny, łzy mi się zakręciły w oczach. To jest właśnie jak to pojawienie się zła w horrorze, takim typowym, nie? Właśnie jakiegoś mordercy, potwora, wampira, czegoś, mamy ten nasz świat przedstawiony, zbudowany na naszą modłę, na podobieństwo tego świata realnego i nagle pojawia się w nim coś, co burzy ten porządek, burzy zasady, wykracza poza to, co możemy jakoś tam zaakceptować i wiesz, ja sobie jeszcze jak to oglądam, myślę o takiej realnej sytuacji u nas na świecie, nie o różnych więzieniach politycznych, o czystkach etnicznych, ludobójstwach, o obozach koncentracyjnych i to wszystko się wydarzyło, nie, albo nawet dzieje się cały czas wokół nas na świecie, na tej naszej e, no, cholernej ziemi i kurczę, potem widzisz taką noc oczyszczenia i sobie myślisz, e, no, bajeczka, nie głupota, ale z drugiej strony wcale by mnie to nie zdziwiło, jakby gdzieś na świecie coś takiego kiedyś przeszło, mam wrażenie. I to jest przez to jeszcze bardziej przerażające i to zachowanie ludzi, e, które są, e, niektóre są trochę przerysowane w tych filmach, ale niektóre są tak autentyczne. Ale to jest właśnie dobre to jest dobre to przerysowanie, bo y, masz tego właśnie swojego sąsiada jakiegoś, z którym się widujesz na co dzień i nagle widzisz dzikie zwierzę, po prostu zwierzę, które pomalowało sobie, nie wiem, twarz krwią i chodzi i zabija i teraz mi w sumie w tych filmach trochę brakuje, y, na razie to sobie dopowiadam i, i na razie to gra jako dopowiedzenie, y, konsekwencji tego, to o, tym, o czym mówił Sik w przekaście, że wiesz, kończy się noc y, oczyszczenia i potem ci ludzie są znów sąsiadami, przyjaciółmi Teraz na przykład taki sąsiad, który na przykład próbował nas zabić przez całą noc, teraz jest znów naszym kumplem, do którego chodzimy po sól pieprz i, i nie wiem, i, i, i na piwo na przykład, na grilla. Nie? Ale nie, to nie tak wygląda. Wiesz, jak przecież film mówi nam o tym, jak to wygląda, po prostu ty wtedy przez cały kolejny rok się szykujesz, żeby się zemścić. <laughs> żeby się zemścić, żeby go zabić. No tak, dwójka na No o właśnie, o tym więc to tutaj gdzieś um... jest jednak. Ale tutaj właśnie, bo to jest... Ta trzecia część jest późniejsza. To już jest po kilkunastu latach. i Po osiemnaście. Już... No, część osób dąży do zamknięcia, do, do, do z, zlikwidowania tej nocy oczyszczenia i mamy tam coś powiedziane, że na przykład ta czarnoskóra e, pani Raker jest jakąś e, legendą, która przeżyła jakąś noc oczyszczenia, czyli pewnie dokonała jakiejś jakiej rzezi, teraz jeździ karetką i pomaga ludziom, nie tylko ofiarom, ale też oprawcom, bo e, też mamy sy sytuację, gdy ona oprawce bierze do, do karetki i otłumania e, jakimiś lekami, bo wie, że to jest dobry chłopak, czy coś takiego, albo żonę, która zabiła męża, yy, i tak dalej. Mamy tego sklepikarza, który broni, który broni swojej. Yy, swojego majątku, swoich yy, delikatesów. No, swojego majątku. I, yy, ale ogólnie, yy, jeśli czegoś mi zabrakło w tym filmie, bo w sumie yy, pytałeś o oczekiwania. Ten film miał dość nietypową. Yy, kampanię reklamową, bo z tego co pamiętam, jego trailery były stylizowane na spoty wyborcze, takie, mm -hmm. gdzie ludzie się wypowiadali, takie, e, raczej e, teoretycznie przyjemne, gdzie ludzie po prostu mówią o tym. E, no, to było straszne. E, no, ale, ale z drugiej strony, no, ale z drugiej strony straszne i przerażające, bo to normalnie jak spoty, e, w kampanii wyborczej normalnej w no Stanach to Zjednoczonych. w telewizji, że się tam odbywała w tamtym czasie. No tak, tak, no. I mi w tym filmie troszeczkę zabrakło, bo na przykład pierwsza scena, fantastyczna scena, gdzie mamy jakąś noc oczyszczenia z przeszłości, gdzie mamy rodzinę uwięzioną w domu, katowaną, torturowaną, oprawcę, mordercę, który przygotował sobie playlistę na tę noc i dopasował sobie kawałki do kolejnych elementów tej nocy do kolejnych elementów tortur i do ostatecznego morderstwa i on to, to, jest, to jest świetna scena, on zadaje pytanie matce, że na sam koniec ty podejmujesz decyzję, kto ginie. Że tę noc może przeżyć tylko jedna osoba. I to jest urwane. My nie wiemy, o co chodzi dalej, a bardzo szybko to się wyjaśnia. To nie jest żaden spoiler. Bo już w kilku następnych scenach, gdzie mamy tych polityków przedstawianych, wyjaśnia nam się, że ta właśnie senator Charlie Rohn była tą kobietą, czyli w tym momencie no ja przynajmniej miałem przeogrudnie negatywne odczucia dla tej, dla tej kobiety. To jest teoretycznie pozytywna bohaterka, a ja od początku była u mnie postawiona jako ktoś negatywny, bo, bo mam tę świadomość, że ona podjęła decyzję o zabiciu swoich dzieci. Czyli ja, ja na początku miałem takie zderzenie. Wiesz, mam babkę, która chce walczyć o zniesienie nocy oczyszczenia, która chce walczyć o dobra, a jednocześnie mam świadomość, że ona podjęła decyzję o zabiciu swoich dzieci. Matka, nie? absurdalne w ogóle wydarzenie, a to w ogóle nie zostaje poruszone w tym filmie. W ogóle już do tego nie wracamy. To nie ma żadnego wpływu na, na, na dalsze wydarzenia, na dalsze losy tej postaci. Na znaczy ja ci powiem, że w ogóle to, o czym teraz mówisz, to jest tak, to jest strasznie krótki segment. To jest tylko właśnie widzimy tego psychopatę, który słucha muzyki. Coś tam mówi o tej playliście właśnie, że długo ona się zastanawia tym ostatnim utworem. No i potem stawia to pytanie i boom jest urwany. My tych tortur nie widzimy. My widzimy tylko, że ci ludzie są umęczeni po prostu po tym, jak wyglądają i jak grają w tej scenie ale właśnie sama sekwencja nie jest jakoś brutalno-okrutna, ale ja też wiesz, ja, ja w ogóle i na przykład nie obwiniałem, bo po pierwsze, wiesz, to było tak intensywne, że... No bo nie jesteś rodzicem chyba, no, no, żaden rodzic nie postawi siebie nad dziecko. Tak, to jest ale stary, też chodzi no. o to, że... matka, no matka to już... Jak ona ogóle... powiedziała, bo to, wiesz, bo to było tak właśnie, że... Matka powie nam, kto ma przeżyć czy coś takiego, nie? Ale my nie wiem, co się tam wydarzyło, co ona powiedziała, co i jak. Może ona jakoś, wiesz, walczyła z nim, uciekła, w sensie to jest tak urwane. To nie jest tak, że ona powiedziała, że ja chcę przeżyć. Nie tego nie ma w tej sekwencji, więc ja sobie nic nie dopowiadałem. No ale to jest, no, no, no ale to wydaje mi się, że. No, ja wiem, też, też się zastanawiałem, że może na przykład miotała się i, i, i nie wiedziała, co powiedzieć. A wiesz, to też jest w sumie ciekawa scena do rozwinięcia, bo ma wybrać jedną osobę, a ma dwoje dzieci. Więc też cholernie e, trudna rzecz dla rodzica, więc może tak długo się wahała, aż no on właśnie. po prostu zabił jej na, na jej oczach dwoje dzieci. Może tak było. nie? Dlatego tutaj ja nie miałem żadnych negatywnych odczuć względem, mnie. Ale... E, tak, właśnie... Mamy tutaj tę politykę, w ogóle to jest ciekawe, nie bo pierwsza część skupiała się bardzo mocno na tych bogaczach, którzy, byli zamyk którzy zamykali się w swoich twierdzach i też na bogaczach, którzy jeździli, żeby się zabawić, żeby sobie poczyścić. I to było to whole invasion. Druga część znowu Pomijała w dużej mierze bogaczy, tylko pokazywała tam jedną grupę w negatywnym świetle, a tak raczej się skupiała na tej biedocie, na tych slamsach, na takich przypadkowych osobach, które po prostu nie mają jak się chronić, nie mają żadnego wpływu na to, co się z nimi może stać tej nocy, po prostu zamykają się gdzieś tam w domu, ale że bez problemu można wyważyć przecież każde drzwi, no to są mm -hmm. bezbronni, jak sobie tam radzą właśnie na ulicach, no i zostaje wprowadzony tam właśnie Leo, jako ten no taki nasz alapanischer tutaj w tym świecie, który pomaga, który też chce się zemścić, ale ostatecznie no, stwierdza, że nie, że to nie ma sensu, i to też dzięki temu w sumie przeżywa w finale. A tutaj mamy bardzo dużo tej polityki i dużo rzeczy, które wcześniej były w sferze domysłów, na przykład ten wpływ rządu na same działania w trakcie nocy. Nie? W sensie, tutaj widzimy wprost pokazane rządowe kolumny wojska, które mają mordować biedotę. A w poprzednich częściach, w drugiej to już było sygnalizowane, w pierwszej w ogóle chyba nie było o tym ani słowa. To ja tak się zastanawiałem, jak to wygląda w praktyce. To tutaj to wszystko już nie znam mówione wprost, świat jest dość czarno-biały, nie mam po prostu dobro-zło i jedną taką właśnie bojówkę tych mścicieli, no to to jest taka szarość powiedzmy, ale pomimo wszystko, że niby już mamy większość tych tematów na tacy, to ten film nadal zaskakuje, po pierwsze właśnie te firmy ubezpieczeniowe, nie? to jak to zostało tutaj rozegrane z tą informacją, że podnosimy ci ubezpieczenie na dzień przed czystką, jak nie zapłacisz teraz jakichś horrendalnych pieniędzy, no to stracisz cały majątek jutro, no to masakra jakaś, no to za coś takiego, to ja bym naprawdę w tę noc chyba poszedł do tych wszystkich ubezpieczycieli i ich tam wyczyścił. Druga sprawa, ta mordercza turystyka, no przecież to jest genialne, no, ale no, jak, no. w sumie logiczne, na pewno by tak było, ale jak to tutaj mi pokazali nagle, chodzi o to, że Grupy turystów, grupy osób spoza USA przyjeżdża na teren Stanów na tę jedną noc, by bezkarnie mordować. No to znaczy na pewno by tak było, gdyby istniała taka możliwość, ale jakie to jest też przerażające i porąbane? I ty widzisz tych ludzi, nie? I tę agresję na przykład, bo tu mamy taką jedną grupkę, którą poznajemy w ramach akcji, jedną taką tylko w materiale telewizyjnym. I właśnie widać, że no to są ludzie, którzy przyjechali zabijać i tyle, tak najzwyczajniej w świecie. I to jest takie normalne tutaj. Przez to po prostu siedzi się z opuszczoną szczęką i jak sobie myśli, kurczę, no ale u nas też by tak było, w jakim ja świecie żyję. Nie? I trzecia rzecz, to co mi się podobało, to to, że tutaj już pokazano nam nie tylko jednostki, które jakoś tam sobie muszą radzić, ale też to, że ludzie się organizują. Organizują się, czy to by sobie pomagać, Nawzajem albo jakimś tam innym osobom, by ratować życie, albo by mordować z zimną krwią. Tak, mamy jakieś ustawki gangów, ale w jakiś sposób też, w sensie nie takie spontaniczne, bezsensowne, bezmyślne, tylko ustawione, zorganizowane, co jest ciekawe. Mamy też tę karetkę, o której wspomniałeś, to znaczy samochód opansażowanego wana, który zgarnia właśnie okaleczonych, rannych i zwozi ich do specjalnego centrum takiego e, paramedycznego. No i tam jest taka niepisana zasada, że tych samochodów się nie atakuje Tak, że one są nie? oznaczone. Takim to już... Pada to z ekranu. Mhm, no i kurczę, super to jest, nie że ten świat się tak rozbudowywuje. Rozkręca. Ale z drugiej strony, wiesz, te, te grupy, za pierwszym razem jak się pojawiają, to, to mnie rozbawiło. Jak idzie taka grupa pro-life i, i tam skandują, że dość, że ni, nie, nie mordujmy się, nie zabijajmy, a zaraz wychodzi taka banda łysych z jakimiś tam maczetami, kijami i, i ktoś tam mówi, czy idą czyściciele, no to już po prostu wiadomo, jak się skończy to starcie. Nie? Gdybym był przeciwny nocy oczyszczenia, no to raczej bym w noc oczyszczenia nie szedł i nie krzyczał, nie zabijajmy się ludzie, kochajmy się, przytulmy. <głos> Ale tak, to co mówisz, to się zgadzam. Do tego mnie się jeszcze bardzo podobał motyw kościoła, gdzie mamy tych wszystkich polityków, jakieś tam ważne osobistości, bogaczy, którzy sobie mordują na ołtarzu przy księdzu i to jeszcze, jeszcze cholernie fajna jest ta rzecz, A jest że ksiądz. mamy tutaj... My, no jeden z nich jest, jest, on jest księdzem. księdzem. Ten, co potem wchodzi. Z... On nosi po prostu szatę świąteczną, bo on jest wybrańcem do tego pierwszego oczyszczenia w tym roku. Oni mają taką własną mszę. To nie jest zwyczajny ksiądzkość. No, no ale no, no dobra, no, no, nie, nie twierdzę, że to jest ksiądz katolicki, nie, ale, ale w tym przypadku w tym momencie odgrywa tam taką rolę, no ale nawet nawet nie, nie, nie, nie o to konkretnie mi chodziło, tylko chciałem jeszcze zmierzać do tego, że mamy zderzenie polityków w tym momencie i to jest, kurczę, też fantastyczna rzecz, bo, e, wiesz, to, co mówiłem, że zwykły Kowalski zabije zwykłego Kwiatkowskiego, czy tam będzie go próbował zabić, a potem oni będą musieli mieszkać daleko koło siebie na przykład i wiedzieć e, i z tą świadomością, że to jest morderca, no to to jest w skali mikro. Ale tutaj mamy e, dwóch kandydatów na prezydentów Stanów Zjednoczonych, czyli głowy w zasadzie niemalże świata e, i tak jak e, senator e, Charlie Roun nie chce w ten sposób przejmować władzy, taki jej przeciwnik właśnie chce w ten sposób przejąć władzę. Tutaj nawet nie chodzi o to, że on chce na nią doko na niej dokonać zamachu, co chce ją porwać i dokonać na niej czystki. A to jest wiesz, rzecz, która zostałaby zapisana w historii. I ta, ta, to w tym momencie, wiesz, no dobra, w tym momencie mamy dziki szał, mamy szał mordowania, ale jutro będzie normalny dzień, a to by, byłaby sytuacja, wiesz, o której by się mówiło za 100, 200, 300 lat, że prezydentura objęta przez morderstwo nie, i to morderstwo jakieś brutalne, rytua rytualne na ołtarzu. nie, e, Także to też taka e, ciekawa, mocna rzecz. E, chociaż akurat ten, ten jej przeciwnik, no to... E, chyba aż za bardzo został przyrysowany już potem, bo to naprawdę taki dzikus wariat, aż, aż się nie chce wierzyć, że ktoś taki startuje do wyborów i jest brany pod uwagę w ogóle jako, jako ktoś, kto będzie rządził krajem, no ale z ale drugiej strony co? dobra, no, może nie wchodźmy. Nie, Właśnie wejdźmy co? w to, bo zobacz, ja też tak sobie pomyślałem, że, bo na początku już mamy jak gdyby scenę z tymi nowymi ojcami, założycielami, tam też mamy takiego świgusa, Nie takiego fanatyka, ale pomyśl sobie, że jesteś powiedzmy w takiej partii no i wprowadzasz to na pierwszy rok, żeby właśnie oczyścić slamsy, wybić biedotę, zmniejszyć nakłady z budżetu na socjał i wiesz, to się udaje i okazuje się, że ludzie to kupują i że twoja partia zyskuje poparcie i potem drugi rok, trzeci rok i wiesz, robisz to co roku, coraz ambitniej masz te wszystkie przemowy i wiesz, może nawet w jakiś sposób wierzysz, że to naprawdę pomaga, w sensie pomaga państwu no bo, no bo pomaga, tak? Z tej twojej chorej, wąskiej perspektywy przynosi efekty, tak? Tobie, twojej partii i temu państwu pod twoimi rządami przynosi to różne zyski i wiesz, jak oni to przez 20 lat robili, rok w rok i pielęgnowali to jako tradycję, to no, jak się mogą zachowywać? No tylko tak, no nie są normalni, oni to są ludzie tak skrzywieni, no. że wiesz... Mhm no Tego sama końcówka, już bez spoilerów, ale też nie ma sensu chyba spoilerowo jej mm. omawiać, bo tutaj nie ma co do powiedzenia, ale sama końcówka, ostatnia scena e, też pokazuje, że no, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy tak naprawdę mm, chcieli mordować po prostu, że już tak przesiąkli tym przez te 20 lat, że, że oni chcą po prostu mordować. I teraz <grych> ewentualna piąta część, która rozgrywałaby się na przykład później... Mm, no, mogłaby pójść w zupełnie innym kierunku, chociaż to już by nie bardzo była noc oczyszczenia. Nie? Przecież film się kończy, bo słuchajcie, jak słyszycie o takiej fabulą, no to domyślacie się, jak się kończy film, nie? Ale tutaj ostatnia scena jest negatywna. Ona pokazuje, że wcale świat się nie zmieni na lepsze. No tak. Więc tak, tak. równie dobrze wiesz. Tylko, że to nie będzie noc, a rok oczyszczenia. No też chociażby. Ale już nie wchodząc w to na razie jeszcze. To, co mi się podobało, to y, też postacie naszych księżniczek z auta pokrytego lampami, lampkami takimi świątecznymi tylko że one były od początku takie złe, od początku one były bardzo jednoznaczne. Nie? Znaczy fajne wizualnie i, i przerażające, ale od początku jednoznaczne. Ale właśnie nie? o to mi chodzi, że wiesz, że spotykasz takich ludzi nieszczególnie sympatycznych gdzieś tam na co dzień i wiesz, ogólnie spotykamy się w świecie dzisiejszym z takim lękiem, nie? że nikt się nie odezwie, że nie wiem, ktoś nie wiem, nie jakieś śmieci na środek ulicy, czy nie wiem, będzie słuchał głośno muzyki, w tramwaju, w autobusie, czy wyjmie nagle flaszkę i większość osób się nie odezwie, nie? bo się boi. A w takim świecie z czystką, no wiesz, właśnie nie wiem, złapiesz złodzieja na tym, że ci wynosi coś ze sklepu i na za trzy tygodnie ci przyjdzie z Mołotowem, z Piłami, z Szotganem, z Kałachem. No. Kiepska wizja. Aha. Y ale to dobra, to tak Trochę chwalimy jednak tutaj, ja bym się teraz troszkę przyczepił. W ogóle super jest to w tej franczyzie, że cały czas ona jest w rękach Jamesa de Monaco. On wyreżyserował i napisał pierwszą, drugą, trzecią, czwartą część, czyli ten prequel, który jest od wczoraj w kinach. On też będzie odpowiadał za serial, ten 10 o którym w ostatnim przekaście rozmawialiśmy ale o ile to jest super, że on ma nad tym pełną kontrolę i że ten świat jest całkiem spójny i coraz ciekawszy coraz właśnie mamy szerszą perspektywę na to wszystko tak ja też dostrzegam pewne problemy, bo moim zdaniem James Demonaco, Monaco nieszczególnie radzi sobie na przykład z rozpisaniem i reżyserowaniem takich sekwencji akcji, na przykład strzelanin. Tutaj w tym filmie mamy kilka te strzelanin i one wyglądają fatalnie, bo po prostu mamy, nie wiem, grupę ludzi z lewej strony, grupę ludzi z prawej strony i raz strzelałem jedni, raz w Te pociski lecą gdziekolwiek. Ktoś obrywa jakoś totalnie przypadkowo i za pierwszym razem jeszcze to tak nie przeszkadza, ale za trzecim, czwartym jest bez sensu. I też na przykład fakt, że tutaj nasz Leo jako ochroniarz, prywatna ochrona, szef prywatnej ochrony potencjalnego przyszłego prezydenta USA ma przy sobie na takim szybkim wyposażeniu tylko pistolet i nóż na sygnecie. No to trochę... <grywy> ktoś nie pomyślał, zresztą on ma na przykład taki specjalny safe room w tym safe house'ie naszej pani senator no i w tym pokoju nie ma żadnej dodatkowej broni, żadnego uzbrojenia, nawet kamizelki on nie nosi, no jest tutaj kilka takich rzeczy z punktu widzenia właśnie tej akcji które no mnie trochę nie leżały, tak były grubymi niż szyczenie niestety a że ten film trochę tym stoi to szkoda Świat super, te pomysły super, ale cała ta sekwencja akcji tak już nie, to, niekoniecznie mi potrzeba, bo tak samo akcja w kościele na końcu, no to przecież te strzelaniny to był śmiech na sali. My strzelamy jedni, potem drudzy, ale, potem trzeci. Nie, mi się to, mnie się to w miarę podobało jeszcze w kościele, jak oni strzelają z góry, koszą wszystkich, a nagle wybiegają. Wybiegają ci. Hmm, wojskowi, czy, czy, czy co to była ta, ta, ta to grupa. To byli agenci ochrony rządu. I, i nagle tam ci mają przesrane. Ale to, to jest detal w sumie, bo to jest akurat element, który mnie się w ogóle najmniej podobał w tym filmie, ale nie dlatego, że źle zrealizowany, tylko ja jednak wolę widzieć... Mm, Wolę widzieć takie, wiesz, jednostkowe zabójstwa niż jakieś tam wielkie strzelaniny i zamachy stanu i jakieś tam armie idące tunelami, żeby zastrzelić pełno ludzi. Jednak wolę skalę no. mikro, wolę widzieć to, co na przykład się dzieje w tym momencie w tym kościele, niż potem przez minutę czy coś oglądać sieczkę strzelaninę jedną y -hmm. wielką, nie? No tak, tak. No i jeszcze taka jedna rzecz, bo... Y Tutaj mamy tego Dante Bishopa, o którym ty powiedziałeś, że on grał tego bezdomnego w jedynce. I to, co mnie trochę zdziwiło, bo w drugiej części też było coś takiego, że były komunikaty jak gdyby, nie z jakiegoś podziemnego radia czy telewizji. I tam też był taki bojownik, który mówił, że właśnie zniszczy tych ludzi, z tych nowych ojców założycieli. I on się nazywał Carmelo. A tutaj nagle pojawia się Dante Bishop i ja byłem przekonany, że to jest ta sama osoba, no bo mówię, analogiczna funkcja. A tu się okazało, że zupełnie nowa postać. Trochę dziwne zagranie. No, Ale to wiesz, to, to są takie rzeczy, na które nikt nie zwróci uwagi bez yy, przeglądania IMDb nie zwrócisz na to uwagi, no ale z drugiej strony, dobra, jak budujesz spójny świat, no to y, może faktycznie o, o coś takiego powinno się dbać, nie wiem, nie Chyba, mam pewnie, czy no, ja, ja na to nie zwróciłem czy uwagi. Coś. Y, tak naprawdę, ja nawet przecież Ciebie pytałem na początku, żebyś mi przypomniał, kim jest Leo, bo nie pamiętałem, kim on jest, a aktora poznałem, bo to jest dość e, charakterystyczna twarz, on grał e, w MCU, między innymi, w Winter Soldier mhm. i w e, Civil War grał Crossbonesa, grał w świecie gliniarzy i tak dalej, i tak dalej. No widziałem go w, w wielu różnych produkcjach i nie pamiętałem kim on jest, no ale z drugiej strony to też warte podkreślenia, że pomimo tego, że to jest jakaś ciągłość, mamy tego samego bohatera co w dwójce, to tak naprawdę trójkę można oglądać całkowicie z pominięciem dwójki. My tutaj mamy chyba tylko jedną taką wymianę zdań, gdzie on tam mówi o tym, że kiedyś chciał kogoś zabić, że bardzo Trzeba po prostu do tego długą, przynajmniej ze swojej perspektywy. Ale to, no, ale to dosłownie w dwóch, trzech zdaniach to jest rzecz, której wiesz, jak ktoś nie, na przykład nie widział wcześniejszych, to, to tutaj nie załapie. Natomiast jeśli mówimy o aktorach, to... Ja y, zdziwiłem się, bo y, główną rolę gra Ele, Elizabeth Mitchell, która grała między innymi w Lost, y, plus jeszcze w kilku innych serialach i zawsze, gdy widziałem tę aktorkę na ekranie, no to zawsze po prostu ona grała tak samo. Y, zawsze ta sama mimika, zawsze ten, ten sam wygląd, a tutaj przyznam się, że ja jej nie poznałem w pierwszej scenie. To znaczy, wydawało mi się, że kurczę, skąd się znam, Jakbym chwilę się zastanowił dłużej, to bym od razu załapał, ale zdążyłem odpalić MDB i no to, to to jako plus, taki drobny, że osoba, która zawsze wyglądała tak samo, to tu jej nie poznałem na samym hmm. początku. I właśnie mamy też kilka innych takich postaci z drugiego planu, które też są całkiem ciekawe, padają nieźle, ale już nie będziemy wchodzili pewnie bardziej w szczegóły, czyli co ogólnie polecasz? Tak, mnie się podobało i ogólnie póki co całą franczyzę yy, oceniam pozytywnie. Yy... Na, na chwilę obecną jeszcze y, to się sprawdza, na chwilę obecną jeszcze to ma potencjał. Nie wiem, jak długo będzie to można ciągnąć, nie wiem, na ile serial nas zamuli i, i no, jaką, jaką formę obierze. O tym właśnie rozmawialiśmy w przekaście, y, czy, czy to nie będzie już za dużo, ale na chwilę obecną jest okej. Okay. No, zobaczymy, jak ta czwarta część, bo ja zakładam, że to będzie pewnie bardziej przygotowanie do nocy oczyszczenia, a same morderstwa pewnie będą w samej końcówce, może tam za 20 minut, ale może źle zakładam. Może to, to będzie znów to samo, co tutaj, że poznamy bohaterów i bardzo szybko będziemy widzieć ich kolejne wyrzynanie. A Właśnie mnie ciekawi ta czwarta część, teraz po trójce bardzo, bo jakoś tak wcześniej sobie myślałem, że wiesz, ja też lubię tę franczyzę, więc chętniej, i tak chciałem zobaczyć jedną i drugą z tych nowych części, ale jakoś nie czułem większych emocji względem tego Prequelu, a teraz tak sobie myślę, że wiesz, w prequelu zobaczysz no z jako eksperyment. Jako coś, co jest sprowadzone po raz pierwszy. Tam chyba nawet jakoś tak będzie, że nie trzeba brać w tym udziału, ale każdy, kto weźmie w tym udział, to dostanie ileś tysięcy dolarów czy coś takiego. Takie, wiesz, 500+, tylko trochę inaczej. No i kurczę, jak to daje wiesz, jeszcze nowe możliwości zobrazowania tych zachowań ludzkich, nie? Że nie wiem, ktoś tam pójdzie tylko dla pieniędzy, ktoś tam pójdzie, bo właśnie chce zabijać, ktoś tam pójdzie, bo nie wiem, pomyśli, że no nie, nie będziemy się zabijać, no przecież to niemożliwe, tak? Nic, nic się złego nie stanie. Myślę, że to można całkiem fajnie go zagrać. No i też zobaczymy, czy na przykład nowi ojcowie założyciele od początku czyścili też sami, czy może za ty przy tym pierwszym razie to wyglądało trochę inaczej. Ja Jestem bardzo ciekaw, jak to zagra i nie wiem, no jak się uda, jeżeli to będą grali trochę dłużej w kinie, to się pewnie wybiorę. Mówię dłużej, bo ja w tym tygodniu będę, znaczy nie, z waszej perspektywy to no nieważne, no ja teraz to już byłem. <laughs> byłem, będę w 10 razy w kinie, więc nie wiem, czy jeszcze mi się na ten czystkę będzie chciało iść, ale zobaczymy. Ja bym poszedł, nie widziałem czystki w kinie, także bym poszedł. Jak już, jak już się wkręciliśmy w nagrywanie, tak żeby nagrać od razu też z marszu o czwórce, to ja, ja bym poszedł. No Szczególnie, że mam teraz punkty te, te, te bo, te, te, takie, takie bonusowe z roboty, które mogę wymieniać w kinie, także nie ma problemu, mogę, mogę iść. No bo ja no to challenge accepted. I co, na dzisiaj będziemy jednak już kończyć, <igns> nie? Bo trzeba się szykować na przyszły tak rok, nie, Żeby dopaść Jarego i skórę. Tak bo bogusi się upiecze jeszcze w tym roku ale Jerry i skóra sorry nie ma lekko. i Sika jeszcze może zgarniemy jak nam starczy czasu Jo. no dobra to dzięki Ci Panie Prezydencie dziękuję Ci również Panie Ministrze Ojcu Założycielu a Wam kochani tradycyjnie już życzymy przyjemnej czystki klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Niezwykły autorski horror. Gruziński kandydat do Oscara. Hit transatlantyku. Tęsknię za moją matką. Ja też za nią tęsknię. E, ja siebie słyszałem w ogóle na głośnikach u ciebie, to tak ma być? Jak to... No wydawało mi się, że siebie słyszę u ciebie. Dobra, nieważne. Yo, yo, yo. Mnie się jeszcze bardzo podobał motyw kościoła gdzie mamy tych wszystkich polityków, jakieś tam ważne osobistości, yy, bogaczy, którzy sobie mordują na... Yy, jak się nazywa ta scena w kościele? Wytnij to potem. Na ołtarzu. Yy, a, no. Ta scena w kościele. Yy, którzy sobie mordują na ołtarzu przy księdzu i to jeszcze... jeszcze. Ja ja Okej. Jak chcesz, to tę scenę w kościele zostaw, mi to tam nie robi, nie? Albo se po napisach wrzuć. Jak, jak nie uważasz, że to zbyt ten. Bo mi to tam nie robi, ja z kościołem. To mam... a ja w ogóle nie załapałem, bo ty mówisz: Scena w kościele, a ja mówię: No kojarzę scenę, nie? Ty jak się nazywa? Jak się nazywa? Co mam ci z DVD Podać tytuł tej sceny? Czy co? Dopiero po chwili poszło, baszono łotarzoweś. No dobra, no to kończymy.